No, też są, dziękujemy. Z czarnego, z wisły czarnego są dwoje, dziękujemy. Z, co zostało głębce? Głębce nie widać. Istebna. O! No, teraz zapytam, tak, Dzięgielów widzę. Proszę się pokazać, Dzięgielów Też. Ustroń. No, właśnie. Widzę Cieszyńską Radę. Jest Cieszyn z Ogrodzonej. Są, dziękujemy. Skąd jeszcze są, proszę powiedzieć. Brenna, o, o, proszę pokazać. Proszę się Brenna pokazać. Dziękuję. Biała, proszę się pokazać. Goleszów, jest Goleszów? Jest, dziękuję. I międzyrzecze, proszę się pokazać. O, też jest grupa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakaś rada jest lub przedstawiciele? Musiał pojechać, tak. No więc za tydzień mamy podobną sesję w Skoczowie, więc zapraszamy no, tych, którzy ich tu nie ma, myślę, że wiedzą o tym i się na Skoczów nastawiają, a także jeżeli tu są powiedzmy częściowe rady z jakiejś parafii, to drugą część przyślijcie do Skoczowa. Zachęćcie ich i za tydzień o godzinie dziewiątej w Skoczowie. Ja wiem, że na pewno mamy chęć na dyskusję po tym, co już było usłyszane, ale ja bym proponował, żebyśmy przeszli do następnego punktu, dlatego że ksiądz Marek Londzin będzie nas musiał za chwilę opuścić, chciałby parę słów ksiądz biskup też powiedzieć, też będzie musiał nas opuścić. No w sobotę czasem dzieją się różne ważne rzeczy, i dlatego prosiłbym, żebyśmy teraz rozpoczęli punkt trzeci, który, którego temat brzmi młodzież w kościele, problem czy szansa? I tu proponujemy trzy punkty widzenia: punkt duchownego, punkt radnego i punkt młodzieży. I, i, i y, znaczy głos y, Głos duchownego, głos radnego i głos młodzieży. Te wystąpienia myślę, że nie będą zbyt długie. Będziemy jeszcze mieli potem czas na dyskusję. I proszę księdza Marka Londzina. Ksiądz Marek Londzin jest przewodniczącym Synodalnej Komisji Młodzieżowej. Bardzo dziękuję za głos i chcę powiedzieć, że jestem w najtrudniejszej sytuacji jako duchowny, bo przed nami już było trzech duchownych, już dużo powiedzieli, ciekawie powiedzieli. Temat praktycznie jest już wyczerpany. Z drugiej strony będzie zabierał głos jako przedstawiciel Rady Parafialnej, mój kurator, więc mu też za dużo nie mogę odebrać z tego, co by chciał powiedzieć, więc nie wiem, co powiedzieć. Ale postaram się krótko i powiem tak, jeżeli ktoś ma możliwość sięgnięcia do pierwszego numeru zwiastuna tegorocznego, to tam postarałem się pewne myśli napisać, wyrazić i jeżeli ktoś chciałby się z takim moim stanowiskiem zaznajomić, to serdecznie polecam, będzie to rektura obowiązkowa dla tych, którzy chcą, ale myślę, że... Warto, ale gdy otrzymałem ten temat, problem czy szansa, pierwsze sobie zadałem pytanie, czy mamy problem, czy jest problem, z czym jest problem. Czy problem mamy jako kościół, jako parafię z młodymi ludźmi, że narzekamy, że ich nie mamy, że jest mało, że nam odchodzą, że ich wykonfirmujemy, a nie wprowadzamy w życie Ludzi raz, że świadomie wierzących, pewnych swojej tożsamości wyznaniowej, dwa zaangażowanych w życie kościoła, którzy będą w tym kościele aktywni, powiedzmy, od kolebki aż po grup, czy może młodzież ma problem z kościołem, z parafią, z radami parafialnymi i, i, i ona nie umie odnaleźć swojego miejsca w osobistej relacji z Bogiem, swojego miejsca w swojej parafii, w kościele, nie umie się utorsamić, nie ma... No, powiedzmy jakiegoś takiego przywiązania. Tutaj już były wymieniane pewne czynniki, które mogą też na to wpływać. Rodzina, rozluźnienie, właśnie więzi z Kościołem. Dziś muszę wam powiedzieć, że najważniejsze, żebyśmy pamiętali, że nasza młodzież nie żyje nawet ewangelicka, bo takimi czasami jakimi stereotypami się posługujemy, zwłaszcza starsze pokolenie, Tuż to, to było też powiedziane A za naszych czasów, a za naszych czasów To było za waszych czasów, za moich czasów Ale dzisiaj, pamiętajcie, moi drodzy Są inne czasy I my musimy w tych czasach się odnaleźć Nie możemy się w nich zatracić To jest tak, że Kościół musi być w tym świecie Ale świat nie może być w Kościele To jest podstawowa zasada Konkurencji też nie wygracie ze współczesną ofertą, które daje świat, począwszy od maz mediów, skończywszy na różnorodności, o czym tutaj też już było powiedziane przez księdza Krzykowskiego. Dzisiaj młodzież jest zbombardowana no, tysiąc, tysiącami ofert, możliwości. Ma naprawdę wiele, wiele możliwości. I my jako Kościół, konkurując z tymi, powiedzmy, środkami przekazu, dotarcia, będzie nam też trudno wygrać. My musimy im coś innego zaoferować i my jako Kościół to mamy i nie musimy się tego bać, nie musicie się tego wstydzić, mówię to jako ksiądz, bo za nami stoi ktoś szczególny, a tym kimś jest Trójjedyny Bóg, który wczoraj miał moc, dzisiaj ją ma i będzie miał na wieki wieków. Jeżeli w was jest jakiś strach, to znaczy, że coś z naszą relacją z Bogiem, wybaczcie, jest nie w porządku. Jeżeli my jako rady parafialne, jako duchowni się boimy, no to znaczy, że nie wierzymy w moc Trójjedynego Boga, w działanie Ducha Świętego, w moc poselstwa Ewangelii. Jeżeli, no ja sobie tego nie wyobrażam, żeby takie, takie, takie nastawienie nasze było, ale tak jak już tutaj powiedziałem, Musimy pamiętać, że nasza młodzież żyje w określonej rzeczywistości. Nie jest pod kloszem, jest poddana współczesnym trendom, modom, filozofią. Oni się spotykają w szkole, mają bunt przeciwko autorytetom, mają bunt przeciwko władzy, mają bunt przeciwko polityce, mają bunt przeciwko hierarchii kościelnej, kościołom. Dzisiaj wszędzie ta relacja, począwszy od kodu Leonardo da Vinci, skończywszy na Ewangelii, nie wiem, Judasza, Wszędzie są bombardowani i nie dziwcie się, nie dziwcie się, nie dziwmy się, bo ja się przynajmniej nie dziwię, ale czasami podziwiam naprawdę naszą młodzież, a chcę wam powiedzieć, że mamy super młodzież. Kul cool młodzież, naprawdę czasami żal, aż ściska. Jest też takie hasło młodzieżowe, żal. E, wszystko jest żal. Wy jesteście żal, ja jestem żal, no ale to już inna rzecz. E, ale... Żal.pl też jest taka strona, można sobie wejść. Oni są naprawdę zainteresowani. Oni chcą. I rodzi się problem, następne dwa problemy. Tutaj powiedziałem, że Kościół może mieć pro problem z młodzieżą, młodzież może mieć problem z Kościołem, ale czasami mamy inny przykład, że wy jesteście jako Rada Parafialna, jako proboszczowie, wikariusze bardzo chętni i chcielibyście coś robić, Macie różne pomysły, ale nie wiecie, jak to młodzież, co, zaktywizować, do nich dotrzeć, spowodować, żeby ona była. Z drugiej strony, powiem, jest inny przykład, inny problem, że mają niektóre parafie w naszej decyzji bardzo prężne grupy młodzieżowe, które są problemem dla proboszcza, dla rady parafialnej. No, bo są za aktywni, za dużo chcą, za dużo wymagają, za dużo wymyślają, a tam takie i siakie są. I to też jest problem. Jedni by chcieli, a nie mogą, drudzy by mogli, a nie chcą. Albo nie są akceptowani, nie są rozumiani, bo problem zaczyna się od płaszczyzny, potem właśnie, nie wiem, rady parafialnej, proboszcza, wikariusza i innych rzeczy. Z drugiej strony, tak jak już mówię, to też, że proboszcz by chciał, szuka tej młodzieży, aktywizuje, a coś tam nie wychodzi. Rada parafialna ma tysiące pomysłów, a też nam nie wychodzi. Może to też tutaj jest odpowiedź na to. Ale na pewno jest to wielka szansa i, i tej szansy nigdy nie możemy zmarnować. Ja się myślę, nie muszę bać o przyszłość Kościoła, bo na szczęście Jego głową jest Jezus Chrystus, a my chcemy się tylko podporządkować tym, tym choćby zasadom i tym pomysłom, które ksiądz Adam nam tutaj podpowiedział. Ale chciałbym jeszcze o krótko o, o dwóch rzeczach, czy może trzech powiedzieć. Tutaj wynikało, że jako te dwie, choćby czy, czy te dwa przykłady parafii w Ustroniu i w Jaworzu Jasienica, że na przykład jest grupa młodzieżowa, czy są też grupy młodzieżowe, ja o Dzięgielowie nie będę mówił, ale chcę powiedzieć, że od, od pewnego momentu mojego życia zmienił się pogląd na też prowadzenie grupy młodzieżowej. Raz, że uważam, że zachęcanie, uczestniczenie w grupie młodzieżowej ma się zacząć już na poziomie nauki konfirmacyjnej. A nawet jeżeli ktoś chce, jest już w pierwszej klasie gimnazjum, bo czasami jest taka luka, już na szkółkę za stary a na grupę młodzieżową jeszcze za młody, a na naukę konfirmacyjną nie chodzi. Gdzieś tam są jakieś zespoły, chórki dziecięce tu już uważają, jak już skończą podstawówkę, idą do gimnazjum, no to są już przecież bardzo dorośli i jest jakaś przerwa, znacie, nie? Więc tu jest miejsce, żeby już idąc i ucząc na, nau na nauce konfirmacyjnej już wdrażać, już ich zapraszać, już żeby chodzili. Te wspólne wjazdy, ta wspólna integracja. Oni muszą złapać wspólny język, nawiązać relacje, o których tutaj była mowa. Potem, po konfirmacji, czy w dniu konfirmacji przychodzenie z zaproszeniami grupy młodzieżowej, wybaczcie, to jest za późno. To już część tej młodzieży, niestety, młodzieży żeście wykonfirmowali. To jest za późno. Moje zdanie jest takie. Drugie zdanie moje jest takie, że ksiądz nie musi być wszędzie. Jest tak zwane przywództwo rówieśnicze i ja się też tak wychowałem, bo pochodzę z parafii Diaspory Śląska Cieszyńskiego, z parafii człowice dziedzice Malutka parafia, miejska. I tak się złożyło, że jak mój okres bycia nastolatkiem przypadł, to nie mieliśmy księdza. Nie było księdza na miejscu. Przyjeżdżał z Bielska, studenci, pani katechetka i tak dalej, tak dalej, ale była grupa młodzieży zaangażowanej, wierzącej, która chciała się spotykać, to były też inne czasy, inna motywacja, to też o tym pamiętam, ale myśmy potrafili i nie było tam księdza, a z tego, że tak powiem, dla uspokojenia też niektórych, powiem dzisiaj jest dwóch księży, tylko z tej grupy trzy panie pastorowe i wszyscy są zaangażowani w radach parafialnych, pracują, działają i coś chcą dla Kościoła robić i nikt się jakoś tam nie stracił i nikt w głowie nie miał poprzewracane, bo myśmy byli obdarzeni takim zaufaniem, zarówno przez księdza biskupa Szarka wtedy, przez naszą panią katechetkę przez naszych rodziców, przez e, Radę Parafialną. Mieliśmy ogromne zaufanie. Wiadomo, że czasami tam ktoś ponarzekał, a ich pomysły, a ich tam e, pani kościelna, a to trzeba po nich sprzątać, bo to do końca nie poukładali tak, jak tam było, a jak ten kwiatek stał trzy centymetry dalej, to już jest afera na pół parafii. Nie jest tak? Nie jest tak? No, mówmy sobie szczerze. Ja też chcę, żeby to było... Naprawdę, czasami z głupoty rada parafialna, kościelna, a nie wiem, ktoś tam z potrafi zrobić aferę dla tej młodzieży, bo no, coś się tam stało. Ja co wyście byli? Gdzie się oni mają nauczyć? Nikt nie, nikt nie popełnia błędów jak nic nie robi, a jak ktoś coś robi, to zawsze popełnia błędy. I moja myśl jest też taka, że ja teraz nie mam czasu, brzydko mówiąc, chodzić na każde spotkanie młodzieżowe, bo jestem w cudzysłowie proboszczem, nie mam wikariusza, obowiązków jest dość dużo, ale są liderzy. My się spotykamy, my sobie ustalamy, mamy dwie grupy młodzieżowe, starsza, studiująca i pracująca. Czasami to jest też, może ktoś powiedzieć, dobre, no wiadomo, trzeba nad tym mieć jakąś kontrolę, jakąś wizję, ale... Dam przykład, jeżeli chcecie nosić swoje dziecko, które się urodzi cały czas na rękach, to ono nauczy się kiedyś samodzielnie chodzić? Jak byście się uczyli chodzić jako dzieci, niemowlaki w odpowiednim. No rodzice z drżeniem, nie? Bo się przewróci, bo się potłucze, albo dotknie, albo coś przewróci, albo stłucze. No tak się niestety, jak się nie potłuczesz, to się nie nauczysz, nie? Młodzież musi mieć pewną swobodę działania. Musimy dać jej pozwolić, idź, stawiaj te pierwsze kroki, ucz się odpowiedzialności, poznawaj ten świat, idź i działaj. I wtedy dopiero jest możliwość, że ona się coś nauczy na swoich własnych błędach niestety, a to się najlepiej jak boli, to się pamięta długo, nie? Jak jest? Jeżeli będziemy im zabraniali, ograniczali, będziemy ich pilnowali, to niestety też się nie, nic nie nauczy. Oni mają, jak już mówię, różne swoje pomysły, różne swoje czasami fanaberie, ale to jest też ich przywilej. Z drugiej strony zawsze bronię trochę młodzieży i będę ją bronił, no gdzie się tych wartości mają nauczyć, jak sami mówicie, jak te nasze ewangelickie domy, rodziny często dzisiaj wyglądają. Gdzie oni mają czerpać te dobre wzorce? Kiedy jedynym kontaktem jest nauka katechezy czasami w szkole i gdy, daj Panie Boże, zaczną chodzić na szkółkę, bo już ani rodzice, ani dziadkowie do kościoła w którymś pokoleniu już nie chodzą. Jak do nich dotrzeć? Tutaj ksiądz Adam powiedział modlitwa, modlitwa, jeszcze raz modlitwa, ale musimy zatem też robić kroki, żeby ją jakoś przyciągać, docierać. Dzisiaj mamy naprawdę wiele, wiele możliwości. I to mi się tutaj to coś podobało, że musimy pamiętać, ostatnia już myśl, że Kościół to jest dyscyplina zespołowa. Kościół jest to dyscyplina zespołowa. Tu nie jest tak, że jest arena, są widzowie i podziwiamy, jak Adam Małysz skacze. Nie? Jako jeden zawodnik. Tu musimy być tymi wszystkimi wciągniętymi jakby do tej gry zespołowej potrzeba trenera, potrzeba kapitana potrzeba celu potrzeba wizji, potrzeba motywacji, potrzeba treningów potrzeba tysiące innych jak jesteście kibicami sportowymi tylko no to fajnie siedzieć przy telewizorze i o to, to, co on to tam narobił, jak to skoczył jak to zrobił, a dlaczego tak a przecież miał być, jakbym ja był na jego miejscu to bym już miał złoto olimpijskie nie, a jak ta Kowalczyk yy, pobiegła i tutaj właśnie yy, Musimy mieć troszeczkę respektu, musimy mieć otwartości i jak najwięcej młodych ludzi angażować, włączać, dawać odpowiedzialność, a na uwieście będą tego efekty i będzie tego błogosławieństwa, ale z naszej strony musi być duża otwartość, duże zrozumienie, duża cierpliwość, dużo miłości i ode mnie jako proboszcza oczywiście też, jak najbardziej wsparcia takiego autorytetu, wsparcia też ich w pomysłach, czasami w przekonaniu nawet rady parafialnej, czy rozmowy ze starszymi członkami zboru, którym się coś tam nie podoba i mogą ku temu też mieć oczywiście pretensje. Ale ta płaszczyzna musi się nakładać i chcę powiedzieć, że my na przykład w Dzięgielowie nie mamy nabożeństw młodzieżowych jako tako, bo każde nabożeństwo ma inną formę, inny styl, inny przebieg, inną oprawę muzyczną, inna grupa tam gra i prowadzi, a młodzież, powiem wam, na każdym nabożeństwie jest. Nawet na tygodniowych nabożeństwach pasyjnych jest i to dość duża. I jeżdżę teraz troszeczkę po tych naszych parafiach i patrzę się, kto jest na przykład na tygodniowych nabożeństwach. Tu już inne uwagi, myślę, nie będę kontynuował, ale jeżeli tutaj to było powiedziane, chyba e, księdza Marcina, że on był w diasporze wychowany, że parafia jest jak drugi dom, nie? jak rodzina. Ja też tak byłem wychowywany i dla mnie e, parafia, kościół, Czowica, Dziedzica, nie przez to, że mój tata był kościelnym organistą, a moja babcia też tam przez całe życie mieszkała w budynku parafialnym, ale naprawdę to była nasza rodzina, to był nasz dom. Do tego musimy zmierzać i jest to możliwe i ja w to osobiście wierzę, bo widzę skutki błogosławieństwa działania choćby w parafii w Dzięgielowie czy wcześniej też w Istebnej. Dziękuję.